Targi Kielce. Pan Maciej Matuszewski, firma Wadersztat. Jesteśmy na stoisku firmy Gravit, dealera firmy Wadersztat. Panie Macieju, co tutaj możemy zobaczyć jako klienci, którzy zwiedzają targi? Nasz dealer, firma Gravit, wystawia w tej chwili dwie nasze maszyny. Jest to maszyna do uprawy Carrier X425. Jest to wersja zawieszana talerzowego agregatu uprawowego. W tej wersji na wale stalowym, czyli przeznaczają, na gleby cięższe i średnie oraz agregat uprawowo-siewny do siewu w systemie Strip Drill czyli w systemie siewu pasowego na co warto zwrócić uwagę firma Wadersztat proponuje rozwiązanie, w którym uprawiamy pasowo i siejemy za jednym przejazdem. Jest ważne ze względu na precyzję umieszczenia nawozu na dwóch głębokościach roboczych oraz oczywiście w kolejnym etapie odpowiedniej konsolidacji gleby i wysiania relicą wleczoną w tych samych rzędach nasion rzepaku lub po przesunięciu systemu uprawowego między tymi pasami uprawowymi Uprawianej gleby nasion zbóż. Otrzymaliście Państwo nagrodę za Karier L i karier XL. Panie Macieju, coś o tych maszynach, mimo że ich tu nie widzimy, ale kilka słów na temat tych maszyn, nagrodzonych przez raport rolny jako firmowych i troku firmy Waderszta. Tutaj widzimy, że się tak wyrażę, starszego brata tych maszyn. Jest to karier talerzowy, w którym wykorzystano talerze o średnicy 450 mm, natomiast nowe modele agregatu karier L i XL są wyposażone w talerze o średnicy 51 i 61 cm. Należy zwrócić uwagę, że cały czas technologia wytwarzania naszych talerzy uprawowych jest taka sama. Nie zmienia się kształt talerza. Talerz jest cały nadal stożkowy. Jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o odpowiednie cięcie gleby i resztek pożnimnych i wymieszanie ich w całym uprawianym profilu. Ale także ważne jest to, że kąt natarcia tego talerza jest stały niezależnie od głębokości roboczej oraz zużycia talerza. Carrier L i Carrier XL to maszyny, które cieszą się bardzo dużą popularnością, ponieważ firma Wadersztat wprowadziła kilka lat temu siewnik do siewu kukurydzy. Uzupełniliśmy też naszą ofertę o maszyny uprawowe do uprawy właśnie ścierniska po kukurydzy czy, czy rzepaku. Są to agregaty, które można wyposażyć w szereg narzędzi przednich, jak na przykład crosscutter knife, crosscutter disk, zgrzebło do słomy. Są to narzędzia, które usprawniają doprawienie ścierniska bądź rozprowadzenie ścierniska na całej szerokości maszyny, tak aby kolejne zespoły uprawowe poradziły sobie w odpowiedni sposób z resztkami pożniwnymi. Sezon jest taki, że rozpoczynają się siewy kukurydzy. Macie Państwo ofertę, siewnik punktowy. Co Pan Powiedziałbym na temat właśnie tego Waszego siewnika i zmierzam tu w kierunku do e, zachęcenia rolników do stosowania tej maszyny. Mamy siewnik do siewu kukurydzy o nazwie Tempo, ale warto zwrócić uwagę w tej chwili, że poszerzyliśmy jego możliwości i e, maszyna ta służy też do siewu punktowego rzepaku e, czy buraków. E, buraki e, kilka dni temu e, wysiewaliśmy w dawce z tego co pamiętam 120-120 30 tysięcy na hektar. Nieoczekiwane wyniki na tych, tych prób uzyskaliśmy na polach na glebie średniej i, i, i ciężkiej. W porównaniu ze standardowymi siewnikami, które były stosowane na tych gospodarstwach, podwoiliśmy wydajność praktycznie. Prędkość, z jaką wysiewaliśmy burak, to było 15 km na godzinę, co znacznie usprawnia pracę na tych gospodarstwach. Tym bardziej, że no, pogoda jest jest jaka jest, czasami dzień, dwa na siew, każda godzina się liczy.